Zabolało kogo so zawsze kogo boli I kogo się o znowu stoisz, o a stoisz, mówisz kogo stoisz, o kogo się powoli kogo stoisz, mi kogo stoisz, Danny Collins Danny Collins Danny Collins Danny Collins Danny Collins Danny Collins, z dziewczyną, piątek, klasy, knajpa, wino, żadna najba, kotem kino, idol, abacino To mi potręca libido jak widzę te filmy i jestem w nich ja Samieca alfa, chino, jogger, dżort na nogę, to mogę być ja Ta insta jest blogiem, ta, są so analogie tam tak, to jest o mnie brat, tak, momentami on mi grał I to jest o tym, że czasem się nie da już nie grać Tutaj danej roli, Jacek Janiecki, TD, Idol, Apache, no Danny Collins, Collins. Janiec ja nie śpisz, siedziesz I ktoś sypał w ciężki kredę krzyża przed koncertem Przecież jesteśmy na imprezie życia filmam, mam, jest klimat Wiesz, w praktyce, jak to bywa na tych bibach, ha? Każdy chce kolejny go, kolejny go Obej film, filma potem zlej z tym to do. Baby doll Jestem baby doll Kumasz baby doll Dany Collins, dany kolin, haj pacino Zamolało kogo coś, zawsze kogoś boli I pojawia się ten go, znowu rozpierdoli A ty mówisz mi, że czas, skończysz się powoli Jestem mi dolem, i doli Dany Collins zamolało kogo słuchaj, Tarny Collins, jest on mi dolen, wśród T-Dolling Tarny Collins, zabolało kogoś to Tarny Collins, jest mi spędza mi z ten Vincent. Po co się danym Collinsem nagrali, napchali, wokalnie To co nagrywamy jak mikstecz? Jakbyśmy dostali tu listę, przed laty wysłany nam przez wokalistę, jest! Jakby on siedział przed laty nad pismem po LSD, listach i XTC! Szatan zjada swój biznes po lata, po latach to ich też chce! I teraz mi pokaż Polaka, co jak jest sołata, to iść gdzieś chce! I on mi napisał, że rabię, tak, ten list gdzieś jest! Niech ci prowadzi muzyka, i słuchaj, i ufaj, bezgranicznie, jej. Okej, okay, mam koncert życia live on stage Jest swag, jaki masz przydział tak lubisz I kurwa, te co mówił najbą precz To przecież kłamał i dobrze wiesz to dramat Ale to nie moja sprawa Każdy ma swoją mel i jest dobrze Ja pce kuderza dziś, hity road I te hity nowsze, i te hity starsze Innym hitem w końcu konta, tym i przy tym klasie kogoś, co, so, a zawsze kogoś boli I pojawia się ten z a znowu rozpierdolim A ty mówisz mi, że czas końca się powoli Jestem mi wśród i doli Danny Collins Danny Collins Danny Collins Jestem idolem wśród i doli Danny Collins Danny Collins Dany Dolan, szutty Dany Collins, Dany Collins Dany Collins, Dany Collins Dany Collins, Dany Collins Dany Collins, Dany Collins Dany Collins, Dany Collins Ta kurwa, Dany Collins Kurwa nadajesz to jest kim? Dobro rozumiesz? Kurwa! Ej, edas? A pamiętasz i kawałek Luci, wszystkie się zajerawili. Luci, Luci,